Cześć, dzień dobry, witamy wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego, czyli na platformie, na której znajdziecie wszystkie Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. I dzisiaj witają się z Wami Sylwester Kozroj oraz jest ze mną po drugiej stronie naszego wirtualnego stołu Marta Potwornicka-Płaza. Dzień dobry Martuś, w końcu się słyszymy. Tak jest, cześć, dzień dobry Sylwek, cześć wszystkim, którzy nas słuchają. Fajna przygoda dzisiaj przed nami. Bardzo fajna przygoda. Musicie wiedzieć w ogóle, nasi drodzy słuchający i słuchające, że dzisiaj będziemy rozmawiać o Torgalu. O Torgalu Ach, w emocje. Tomie... <głos> emocje buzują, dokładnie. Emocje tak naprawdę buzują już od bardzo, bardzo długiego czasu, ponieważ o ile dobrze pamiętam, to rozpoczęliśmy rozmowę o Torgalu, czy zaczęliśmy snuć plany nagrania podcastu o Torgalu gdzieś chyba na przełomie października, listopada, ubiegłego roku i w ogóle... Tak, to było dokładnie w momencie, kiedy zobaczyłam, że nagrałeś odcinek o Alinoe beze mnie i po prostu moje serce pękło na pół i stwierdziłam, no nie, teraz to ci nie odpuszczę. Także stąd zrodził się pomysł na to, aby spróbować Torgala omówić. Zobaczymy, na ile starczy nam zapału. Chcielibyśmy bardzo, żeby go starczyło na jak najwięcej odcinków, bo rzeczywiście Torga to jest ważna część, myślę, życia każdego z nas, także super, że właśnie udało się, bo tak jak mówisz, no już trochę ten plan gdzieś nam w głowach kiełkował. Tak, zdecydowanie. W ogóle początkowo planowaliśmy, że, o ile dobrze pamiętam, podcast się ukaże gdzieś w okolicy świąt, mhm. właśnie w okresie zimowym i że Pierwszym podcastem będzie podcast o Władcy Gór. No bo tak biało, śnieżnie w, tak tym, jest. w tym komiksowym, że tak powiem, w komiksowej przygodzie śnieżnej, przygodzie Torgala. Poza tym oczywiście Marta, musicie wiedzieć, to góry. tak, Pewnie jakby mogła, to pewnie tak w ogóle nich nie schodziła. Ale fajnie, że w końcu się udało usłyszeć właśnie w pierwszym wspólnym podcaście, gdzie na tapet właśnie bierzemy komiks więc ja się bardzo, bardzo cieszę w ogóle, że spotykamy się i rozmawiamy o komiksie, bo to też daje dla mnie, dla nas od razu, myślę, taki fajny, dobry punkt do rozpoczęcia naszej rozmowy i tutaj zapytam ciebie po prostu wprost. Jak to u ciebie z tymi komiksami jest? Czy one są ważną częścią twojego życia, czytelnika, czy może raczej sięgasz po nie tak z doskoku, jak coś po prostu ciekawego gdzieś tam, zostanie ci polecone. Śledzisz jakieś takie nowości komiksowe, czy ten komiks to jest tylko taka, powiedzmy, wisienka na torcie, która czasami się tylko trafia w twoim mhm. wyborze? Ja zacznę od tego, że czuję trochę presję wobec tego planu omawiania Torgala w ilu odcinkach by się to na mnie udało, ponieważ ja z komiksami mam taką dość specyficzną relacje. Z jednej strony Torgal jest ogromną częścią mojego życia, potem powiem dlaczego, ale mam też takie wrażenie, że te komiksy zaczynam odkrywać na nowo i tak głębiej dopiero od dwóch, trzech lat w dużej mierze za sprawą konglomeratu <śmiech> podcastowego. Także pozdrawiamy całą naszą konglorodzinkę, która przekupuje mnie i, i podrzuca mi wszelakiego rodzaju tytuły które powinnam sprawdzić, bo jako dziecko, owszem, gdzieś tam komiksy pojawiały się w moim życiu, dziecko nastolatko, już taka trochę bardziej świadoma, ale zazwyczaj to były komiksy, które miały być jakąś rozrywką, mhm. czy, czy czymś niezobowiązującym, a dopiero właśnie od niedawna sięgam po nie z takim zamiarem trochę głębszym, mian głębszym mianowicie, aby nie tylko przeczytać komiks jako taki, ale też poznać konkretną historię i zobaczyć jak o ważnych rzeczach można opowiadać w zupełnie nietypowy sposób właśnie za pośrednictwem takiego rodzaju sztuki. Tutaj mogę wymienić samego Sylwka, który pożyczył mi w tym roku, nie, w zeszłym, komiks Wybór, no, który zrobił mm -hmm. na mnie ogromne wrażenie, bo nie spodziewałam się nigdy, że przeczytam komiks o y, historii prawa do aborcji we Francji, <śmiech> więc to było dla mnie naprawdę. No i Achtun Zelling, co w ogóle mi rozwaliło głowę Pamiętam, że wtedy akurat tata był u mnie w odwiedzinach, więc on również ten komiks przeczytał i również w ogóle... Um, ja pozdrawiamy był, tatę. Tak, pozdrawiamy tatę. Był całkowicie rozwalony tym, co, co przeczytał, co w tej historii jest opowiedziane. Więc um, czuję niejako presję wobec tych planów, ponieważ nie czuję się na tyle kompetentna, żeby mówić o komiksach w jakiś sposób profesjonalnie. Ale mam nadzieję, że będę nadrabiać entuzjazmem. Ponieważ akurat torgala poznałam. No w takim wczesnym wieku nastolęcym, więc bardzo mocno ukształtował gdzieś moje takie wyobrażenie o ciekawych historiach, ciekawych bohaterkach, no bo na kartach Torgala tych kobiet jest cała masa i są fantastyczne. Więc, więc tak, z jednej strony to była dla mnie czysta rozrywka, ale też jakiś wyznacznik tego, za czym będę podążać w kolejnych latach. W ogóle fajną, fajne było to, że jako właśnie ta wczesna nastolatka miałam okazję czytać komiksy z czasów młodości mojego ojca, więc to było, to były takie wydania z lat 80. bodajże więc kawał historii też w ramach samego dotyku tego zeszytu, tych zeszytów mm -hmm. co ze sobą niosły, no ale tak na razie mówiąc ogólnie o komiksach to, to taka dość skomplikowana relacja chociaż tak jak mówię, no gdzieś od, od zawsze w moim życiu się pojawiały w taki czy nie inny sposób. Tutaj na przykład przed oczami mam jeden z takich e, świętych grali, powiedziałabym, również komiks, który zawdzięczam mojemu ojcu, mianowicie komiks Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Jest to wydanie z roku 82, więc jak widzicie, słyszycie lat ponad 40 i pamiętam, słuchaj, że czytałam ten komiks jako dzieciak, naprawdę jako dzieciak, chyba jeszcze przed Torgalem i zrobił na mnie ogromne wrażenie, bo jest super mroczny. Mhm. Rysunki są mega dzikie, mega w takim właśnie horrorowym kluczu. I pamiętam, że też dużo, dużo, jakby to powiedzieć, w duży sposób wpłynął na to, jak postrzegam historie ciekawe dla mnie. Więc tak już konkludując, tą moją relację z komiksem na początku, to były historie czysto rozrywkowe, które gdzieś wyznaczyły moją drogę, którą podążałam potem w kontekście tego, jakie historie są dla mnie ciekawe. A dopiero od kilku lat staram się poszukiwać historii nie tylko rozrywkowych, ale też takich, które no poszerzałyby w jakiś sposób mój, mój tok myślenia o historii, o kulturze, o tym jak można opowiadać mhm. ważne tematy. No chociażby wielkim odkryciem, jakkolwiek to zabrzmi pewnie komiksiarze, którzy nas słuchają, łapią się za głowę. No ale jestem takim świeżakiem. Wielkim odkryciem dla mnie kilka lat temu był Maus, czyli taki komiks, który w ogóle pokazywa w zupełnie nietypową historię w zupełnie nietypowy sposób. Więc no, taka dość wyboista droga bym powiedziała. Ale teraz po tych wszystkich latach, tak mi się wydaje, przynajmniej tak ciebie rozumiem, że teraz tak mhm. coraz bardziej świadomie wybierasz te komiksy, tak? Jak najbardziej. Mhm. Że gdzieś tutaj jednak celujesz w te swoje zainteresowania, żeby te komiksy również gdzieś tam um, wpisywały się powiedzmy w nie, tak? To nie są wybory, które um, są od czapy, tak? Tylko gdzieś y, bardzo skonkretyzowane tak, tak, tak. w, tak, to, bo w też, tą stronę. Dokładnie, bo też pytałeś o to, czy śledzę nowości komiksowe. Otóż no jeszcze nie jestem na tym etapie, by śledzić mhm. nowości komiksowe, ale zaznaczam każdemu, kto chce mnie słuchać i kto czyta komiksy, żeby koniecznie mi polecał właśnie komiksy, które gdzieś w tę tematykę mnie interesującą by wpadały, czyli właśnie Sylwku, tak jak w twoim przypadku, komiksy historyczne, czy ogólnie komiksy, które w jakiś sposób by dotykały problemów społecznych, więc y, to jest fajna przygoda. Będziemy polecać. Tak, <laughs> więc to jest fajna przygoda, no bo, no bo Torgal był takim komiksem dla mnie czysto rozrywkowym, czysto frajtkowym, mhm. no ale jest y, ewidentnie ważną, ważną częścią mojego życia, więc no Jestem ciekawa, co ta komiksowa droga przyniesie dalej. Tak, uczepię się tego, tej ważnej części twojego życia, bo wydaje mi się, że kiedyś rozmawiając z tobą, gdzieś, gdzieś na mesku wspomniałaś właśnie, że to tato ciebie zaraził do tego Torgala. Także on czytał tego Torgala i mhm. gdzieś od niego troszeczkę wyszarpywałaś powiedzmy jakieś tam tomy. Mm, ale właściwie od czego się zaczęło? Pamiętasz jak te pierwsze spotkanie z Torgalem? Ten pierwszy album, który ciebie nie wiem, przekonał y -hmm. i mm, dzięki któremu pomyślałeś sobie, wow, to będzie fajna przygoda? rozrywkowa, ale będzie to taki komiks no, na swój sposób też dojrzały, tak? Że to nie będzie taki dziecięcy typowo, tylko mm -hmm. prezentujący jakąś konkretną historię, czasami straszną, czasami dramatyczną. Mm, więc jak to się zaczęło, tak? Jaki to twoje pierwsze spotkanie z takim Torgalem? No cóż, nie będę oryginalna, bo prawdopodobnie tak jak wielu czytelników i czytelniczek Torgala muszę wspomnieć o Alinoe, który totalnie zrył mi banie w, w skandalicznie nie odpowiednim wieku, ale naprawdę powiem Tobie, Sylwku i Wam, drodzy słuchacze i słuchaczki, że mam jak żywe przed sobą, przed oczami wspomnienia tego pierwszego czytania, które było dla mnie absolutnie przerażające, bo tutaj mamy do czynienia z historią kobiety, która musi się zmierzyć samodzielnie, nie tylko z jakimiś siłami nadnaturalnymi, ale też z tym, że one w jakiś sposób zagarniają je, jej dziecko, więc dla mnie to była taka potężna dawka emocji, tym bardziej, że rysunki w Torgalu zawsze dla mnie robiły połowę roboty, bo były bardzo ekspresyjne. Mhm. Te, wiesz... Białe oczodoły Alinoe śniły mi się po nocach, szczególnie w połączeniu z, z zielonymi włosami, więc to był taki pierwszy sygnał, że okej, okay, okay, to będzie ta historia, która gdzieś zostanie ze mną na długo. No i też mnie ukształtowała właśnie w kontekście poszukiwania horroru jako czegoś, co gdzieś tam definiuje to y jak, jak chcę widzieć ciekawą historię. Ale to nie był tylko Alinoe, bo to byli też Łucznicy, czyli fantastyczny tom, w którym no ogromną e, rolę i też bardzo ciekawą rolę odgrywa Chris de Valnor, czyli taka bohaterka, która y, no, szybko pokazała mi, że potrzebuje w ciekawych historiach nietypowych, bo, y, nietuzinkowych bohaterek, więc to są takie momenty przełomu, gdzie jako m, dzieciak, jako wczesna nastolatka już dostałam takie sygnały y, nie tylko ciekawej historii, ale też y, jakiś tam cech charakteru, które powinny być y, dla mnie... Y, Czymś, co jest ciekawe i ważne, no bo tutaj dostajemy bohaterkę w mocno męskim świecie, która jest taką badasuwą <grym> i której nie definiuje, i którą definiuje nie tylko uroda, no bo Chris jest zawsze prezentowana jako bardzo atrakcyjna kobieta, ale też właśnie, czy przede wszystkim jej właśnie zdolności, waleczność itd., tak itd., tak więc. Na pewno Alinoe i Łucznicy to był taki tom, który zrobił na mnie największe wrażenie, ale jakby miała taką świętą trójcę wymienić, to na trzecim miejscu dałabym chyba, spojrzenie na ściągę, tak, między ziemią a światłem, bo to jest też fantastyczny tom którym nasi bohaterowie są uwięzieni w tym oku słońca, nie? czyli w tym jakimś tam chyba za szkła bodajże, w szkle to jest wyłożone i przez ładnych kilka planszy no zastanawiamy się, czy oni przeżyją, czy nie. I to naprawdę wyobraź sobie, na kilkuletnią, kilkunastoletnią Martę e, zrobiło ogromne to wrażenie. Ogromne, tak. Więc, więc te takie powiedziałabym bardziej horrorowe, czy bardziej takie przygodowe zeszyty robiły chyba na mnie największe wrażenie. W ogóle też mam takie wspomnienie czytania tego Torgala w takich miesiącach wakacyjnych. Urodziny w jakimś tam ogródku bardzo mocno zazielenionym, więc, więc tak, to było coś naprawdę fajnego. Tym bardziej, że czytałam zazwyczaj w towarzystwie jakiegoś tam kuzynostwa, czyli taki obrazek typowo z jakichś nerdowskich seriali o dzieciakach, tylko że zamiast miksów, były to my Torgala czytane właśnie w ramach wakacyjnej rozrywki. Także tak, ogromny sentyment i ogromna część mnie, no bo jednak potem ten Torgal w sposób mniej lub bardziej dosłowny gdzieś się przewijał. Długo cierpiałam i nadal cierpię z powodu tego, że nie otrzymaliśmy filmowej czy nawet serialowej adaptacji jakiegokolwiek z zeszytów, a za to mamy, nie wiem, 50 serial w Uniwersum Gry o Tron, więc come on, twórcy, budźcie się. Nie no, wiesz, ja szczególny horror przeżywałam w czasie po premierze Władcy Pierścieni, widząc Wigo Mortensena, który był i nadal jest dla mnie ucieleśnieniem Torgala, mm -hmm. wiesz, Viggo Mortensen wersji Aragorna. No to przecież to jest Torgal, słuchajcie. No ale niestety pozostaje mi czekać, tęsknić nadal. Powiem Ci, że Ciebie tak słucham, to, Jezu, piękny ten obrazek wychodzi, Twoich początków Torgalowych. Właśnie tak rodzinnie, nie przy komputerach, ale właśnie z komiksem w dłoni, gdzieś tam, tak jak wspomniałaś, na łonie natury. Naprawdę fa fantastycznie to wygląda, jak tak sobie próbuję to wyobrazić. <laughs> u mnie to troszeczkę inaczej i zdecydowanie chyba później, jeżeli chodzi o, o lata, zaczął się ten cały torgal, bo tak naprawdę u mnie w latach 90. królowały przede wszystkim komiksy superhero, tak? Tutaj nie, ma, nie było jakiegoś dużego wyboru, jeżeli chodzi o moje małe miasteczko. Torgala. Chyba no, nigdy nie widziałem, że gdzieś się ukazywał w kiosku czy w jakichś takich um, miejscach, nie wiem, księgarnia czy coś takiego. Natomiast komiksy od TM Semic jak najbardziej, więc to mm -hmm. one w pierwszej kolejności zaznajamiały mnie ze światem komiksu. E, no i oczywiście książki, tak? Tutaj jednak przede wszystkim komiksy były tym drugim, powiedzmy, medium, do którego sięgałem, jednak książki były na pierwszym, na pierwszym miejscu. E, właściwie to książki nawet nieprzygodowe czy jakieś horrorowe, tylko sensacyjne bo, bo moja przygoda z czytaniem to Tom Clancy mm, jako jeden z pierwszych no Jezu, czyli takie grube, grube tak, tematy tak, na sam początek bardzo bar bardzo, grube a to też za sprawą y, tata, bo tak? tato akurat nie czytał komiksów, mm -hmm. właśnie czytał takie powieści sensacyjne to jeszcze chyba wydawnictwo Amber wydawało taką czerwono-czarną serię, która pięknie się w ogóle prezentowała na, na regale, więc po te książki właśnie sięgałem. Natomiast sama znajomość moja z Torgalem rozpoczęła się tak naprawdę dopiero po roku 2000. O oh wow, to rzeczywiście Kiedy, późno, no. Bardzo, tak, bardzo, bardzo bardzo późno. Kiedy, powiedzmy, już sam mogłem sobie sprezentować i kupić poszczególne tomy i gdzieś zacząć odkrywać ten, ten właśnie wspaniały świat, tak jak, tak jak tutaj zaznaczyłaś. Pamiętam, że czytając Alinoa w pewnym momencie, znaczy uświadomiłem sobie, że chyba wtedy pierwszy raz, że komiks może być, może faktycznie przerazić, że horror i komiks tak, to zdecydowanie. zdecydowanie mogą się łączyć, tak? To nie jest tak, że no mówię wiesz, ja miałem wyobrażenie takie, że komiks to superhero, że ewentualnie jakaś przygodówka, coś śmiesznego, bo gdzieś tam kaczory Donald'a, gdzieś fruwały też w domu, o, tak. ale y, pierwszy taki horror spotkanie to zdecydowanie Alinoe i właśnie wtedy dotarło do mnie, że, no, że można się rzeczywiście bać pewnej, y, pewnych y, historii, w ogóle próbowałem kiedyś młodszego kuzyna namówić na przestanie i no, On tak zaczął, zaczął, pamiętam Ile lat, my, ile lat mam? Przepraszam? Nie, on z 15. No, różnica pomiędzy nami to jest około 15-13 lat. Okay. I, i, I wtedy on był miał chyba 12, czy jakoś tak. No, i, i bardzo stwierdził... dobrze, trzeba ich oswajać jak najszybciej tak, zdecydowanie, to swojego syna też staram się oswajać ostatnio prób... no właśnie Sylku, słuchaj, kuzynowi to łatwo sprzedać a y, zachęciłbyś swego syna do przeczytania Alinoe co, podejrzewam, że gdyby na samym początku zrobić Alinoe grę komputerową i gdyby on mógł się wcielić w tą postać i poznać świat od strony gry komputerowej, to rzeczywiście mm -hmm. pewnie prościej by było zachęcić go do czytania komiksu Natomiast niestety tak nie jest, więc te czytelnictwo no, ty bardziej... komiksowe Sorry, tylko... go, go nie, nie rajcuje powiedzmy tak mocno. Okay. Na o, ale słuchaj, może się akurat trafi ten jeden tytuł, który wiesz, pyknie i, i zmieni po prostu jego postrzeganie tego, co go rajcuje. Ale w ogóle to jest ciekawe, bo Alinoe poza tą warstwą taką gatunkową, czyli tym horrorem, to jest komiksem mhm. takim stosunkowo dojrzałym bym powiedziała, który nie koniecznie może być ciekawy, zrozumiały dla dzieciaka, no bo tam jednak mamy bardzo dużo emocji dorosłych, czyli Arika, która zostaje sama, która musi sobie poradzić z domostwem, z e, e, Jolanem, który się buntuje w jakiś sposób, więc jakby sam fakt tego, że na tym oparty jest ten zaszyn, może być nie do końca zrozumiały dla młodszych czytelników, dlatego tym ważniejsze wydaje mi się to, że ta warstwa horrorowa jest na tyle istotna, żeby gdzieś to przełożyć, żeby to nie było aż tak yy, poważne i dorosłe, więc tutaj rzeczywiście się dużo dzieje, tym bardziej, że no, fajnym tematem jest też ta samotność Jolana, która pamiętam, że dla mnie jako dzieciaka była... Czymś z czym się identyfikowałam, więc to jest też takie zaskoczenie, że Torgal no raczej nie był przemyślany jako komiks dla, powiedzmy, czytelników wieku, jakim ja byłam, gdy go czytałam, ale jednak jakieś tam uniwersalne tematy się przewijały. W ogóle y, Torgala też y, bardzo dobrze wspominam i uważam go za bardzo taką ważną część mojego życia, ponieważ to był taki komiks, który... Y, był bardzo rozbudowany na tej zasadzie, że za pomocą samej historii, jak i przede wszystkim rysunku, wchodziłeś w przeogromny świat. Świat, który się rozrastał na przeróżne krainy, był bogaty, był wieloznaczny, kolorowy i to pamiętam, że było czymś, co mnie jako dzieciaka bardzo mocno wciągało, jarało i było czymś, co stymulowało wyobraźnię, więc mimo tego, tej warstwy makabrycznej, no bo tutaj mamy do czynienia z mrocznymi wikingami i i przeróżnego rodzaju mocami nadnaturalnymi, to jednak to było przede wszystkim coś, co stymulowało wyobraźnię i, i uczyło jakieś takie ciekawości świata, więc no tutaj jest Jezu, masa rzeczy, które można omawiać i tak powiem Ci szczerze, że gdzieś krążą mi po głowie różne myśli, więc super, super, że udało się nam spotkać i przygoda trwa, prawda? Zdecydowanie, myślę, że przez te wiele tomów, które są przed nami na pewno będziemy poruszali różne Wątki odnośnie tego świata, także, bo to, to całe spektrum, jak ten świat się rozbudowuje, to raz, że on się rozbudowuje na wszystkie możliwe strony, tak? tak jest. To nie jest tylko komiks przygodowy, to nie jest tylko fantazy, ale mamy i motywy science fiction, mamy właśnie horror, kryminał także się pojawia, więc i różne jakieś równoległe światy, więc to wszystko jest dopiero tak naprawdę przed nami. Mhm. Natomiast nawiążę do tego jeszcze, co wspomniałaś, dla kogo to jest komiks, że pewne rzeczy są dla starszych czytelników, Myślę, że to jest taka wielka zaleta Torgala, że do tych historii można wracać po latach i odkrywać się zupełnie na nowo, bo można na początku czytać na lajcie, jako komiks przygodowy, po prostu śledzić przygody swojego bohatera, jego perypetię, etc. i w ogóle nie zastanawiać się nad jakimś drugim dnem czy tłem całej tej historii, nie zwracać uwagi na zachowanie Aricji, czy kogokolwiek innego. Natomiast przy drugim podejściu, trzecim zwracamy uwagę czasami na wątki, które wcześniej nie widzieliśmy. I wydaje mi się, że to, to jest właśnie taka świetna zaleta pokazująca, jak bardzo przemyślany ten jest komiks, ta historia, jak, jak zawiera wiele ciekawych wątków, które właśnie z początku są niedostrzegalne, a później jak już stajemy się dojrzałymi czytelnikami, to właśnie coraz bardziej do nas one trafiają. Więc... Ja regularnie wracam do Torgala, tak? Nie do każdej historii, nie do każdej historii po kolei, ale mam swoje ulubione. I, i za każdym razem mam wrażenie, że coś innego zwraca moją uwagę. Ale no dobra, bo tak trochę odpłynęliśmy już od tematu tego naszego ten, odcinka. Ten, słuchaj, taki komiks, taki komiks, no bo rzeczywiście tutaj można wyłuskiwać masę rzeczy. Myślę, że kulturoznawcy i w ogóle osoby siedzące w mhm. jakichś takich tematach europejskich mitologii tutaj też mogłyby bardzo dużo opowiedzieć, no bo jednak skandynawskie mity, historia są bardzo ważne. Ja strasznie się w duchu roześmiałam, gdy czytawszy pierwszy tom, doszłam do momentu, kiedy pojawia się kod Loki. Także mm -hmm. tutaj takie bardzo, bardzo drobne szczegóły mają znaczenie, więc rzeczywiście jest masa rzeczy, które można rozkładać na czynniki. Pierwsze, dlatego bardzo podobało mi się to wydanie z ostatnich lat, Wznowienie, które było uzupełnione każdy tam był uzupełniony o kilka stron takiej genezy, czy trochę opowieści od kulis, tak, które tak, w jakiś tak, sposób tak. gdzieś nam rozszerzały mhm. informacje na temat każdego tomu. Uważam, że to jest był naprawdę strzał w dziesiątkę. I gdzieś, gdzieś też fajnie wzbogacający ten świat, bo jako dla mnie, jako dla osoby, która gdzieś tam Torgala czytała czysto rozrywkowo, no to fajnie jednak było poczytać też z tyłu te informacje na temat tego, jak w ogóle doszło do tego, że Torgal powstał. Jakie były jego ścieżki do tej ostatecznej formy, jaką teraz mamy w ręce. Dokładnie tak. E... <laughs> tak. W Rękę. Dokładnie. Dobra, może zacznijmy od samego początku, czyli od e, pierwszego tomu, od zdradzonej czarodziejki, ponieważ e, ja jestem starej daty uważam, że każdą historię powinno się czytać od początku, tak nie na wyrywki, więc, e, więc może zacznijmy o niej, ale za nim do samej fabuły i do tego, co nam się podobało i w ogóle to troszeczkę rysu właśnie takiego historycznego. Otóż e, w ogóle pierwsza premiera ta oryginalna tego albumu, tej historii miała miejsce w odcinkach. Tak? To nie był album, który od razu się pojawił tam w 1980 roku, tylko na początku ta historia była wydawana właśnie na łamach magazynu Tintin w 1977 roku, jeżeli dobrze pamiętam, przez wydawnictwo Le Lombard. Dla ciekawskiej dodam, że to jeden w ogóle z najstarszych wydawców belgijskich, jeżeli chodzi o świat komiksów, bo jest to wydawnictwo, które działa nieprzerwanie od 1946 roku, czyli zaraz wystartowało po zakończeniu wojny. I oprócz Torgala to wydawało chociażby właśnie magazyn Tintin, Smurfy i cały szereg mniejszych historii, które powiedzmy są rozpoznawane, ale niekoniecznie wydawane w Polsce. Takie bardziej też dla młodszego czytelnika, do młodszego czytelnika skierowane. Natomiast pierwsze... Takie albumowe wydanie tego tomu miało właśnie miejsce w 1980 w 80 roku, również za sprawą wydawnictwa Le Lombard. I bardzo podobna sytuacja, wręcz analogiczna, miała miejsce w Polsce, bo u nas e, oczywiście na łamach relaksu ukazywało się wydanie odcinkowe. To był rok 1978, natomiast wydanie albumowe, albumowe to 1980 rok i Krajowa Agencja Wydawnicza. Ja oczywiście siłą rzeczy nie załapałem się na ten debiut, torgalowy. Nie ten PESEL, nie te zainteresowania, ale właśnie znam kilka osób, które miały tą przyjemność i zgodnie mówią, że, że to było coś niesamowitego, kiedy ten torgal po raz pierwszy ukazał się w Polsce. Raz, że był to komiks niepolski, także nie był to stricte polski komiks. Dwa, że był to komiks zagraniczny i to z obszaru powiedzmy, który... Wówczas no, nie był do końca, że tak powiem, przyjaznym obszarem, tak? Według takiej nomenklatury politycznej. I tak naprawdę, tak sobie teraz myślę, że bardzo szkoda, że ominęła mnie ta pierwsza fala, bo to musiało być właśnie takie niesamowite przeżycie, że dostaliśmy coś. Coś z zagranicy. Takiej tak. szarzyźnie prl tak, prawda? Tak, tak, dokładnie. Że to było takie światełko wręcz w tunelu, że być może od tego momentu coś zacznie się, się zmieniać na naszym podwórku. No ale na szczęście udało się w końcu przeczytać tego Turgala. W ogóle, jeżeli chodzi o twórców, to myślę, że tutaj nie trzeba nikogo ich specjalnie, nikomu ich przedstawiać, bo za scenariusz odpowiada Jean Van Ham, natomiast za rysunki odpowiada Grzegorz Rosiński. I wiem, że może nie powinienem zaczynać od tego pytania, ale um, może tak, może nie powinienem go zadawać. O, może łatwiej, lepiej to będzie brzmiało, ale czy, dla, ale czy dla ciebie, Torgal? to komiks polski. Nie takim w sensie technicznym, ale tak bardziej od ducha. bo to oczywiście ojcem <gulity> jest Polak Grzegorz Rosiński, więc czy to wpłynęło na odbiór tej tak, serii? Tak, ja bardzo się uśmiechnęłam do siebie słuchając właśnie twojego, twojej opowieści o genezie Torgala i jego tożsamości narodowej, bo pamiętam, że no, nie tak dawno temu u Dawida Głowni na jego fanpage'u mm -hmm. też wybuchła śmieszna dyskusja od tego, czy Torgal to komiks belgijski, czy komiks polski. I tam czytelnicy fanpage'a doszli do wniosku, że wszystko zależy od tego, gdzie oglądamy daną wystawę <laughs> poświęconą tak, tak. komiksowi, że Bel Belgowie przypisują sobie autorstwo, a Polacy, wiadomo, ze względu na rysunki, prawda? Powiem Ci, że tak naprawdę nigdy się nad tym jakoś głębiej nie zastanawiałam. Na pewno było dla mnie, jako dzieciaka czymś ekscytującym zobaczenie w ogóle nazwiska Polaka w tak wielokulturowym tworze, zarówno pod względem autorstwa Johna Van Hama, jak i w ogóle tematyki, no bo ona była taka bardzo mocno niepolska, no bo tutaj mamy skandynawskie tematy i tak dalej, jakieś tam mm -hmm. frankofońskie, więc było to dla mnie coś naprawdę ciekawego, nietuzinkowego, szczególnie, wiesz, gdy byłam na tyle młodą dziewczyną, że nie miałam do czynienia z większą ilością tego typu historii, więc to na pewno było coś, co, co w jakiś sposób na mnie wpłynęło. Nie śmiałabym tutaj definitywnie przypisywać autorstwa któremuś z narodów. Fajnie, że to jest produkcja wiesz... Polsko-belgijska, polsko więc na twoje pytanie odpowiem może tak, że to był taki komiks, który wpłynął na mnie w tym sensie, że poszukiwałam i chciałam znajdować podobnie nietuzinkowe historie na polskim gruncie. Chciałaby, chciałam, mhm. żeby Polacy sięgali też po coś gatunkowego, coś właśnie w takim przygodowym duchu i wiesz, potem takie długie przyszły w moim życiu długie lata, kiedy no, gdzieś komiks z komiksami nie było mi po drodze, ale teraz jakby odkrywam je na nowo i zawsze dla mnie dużą radością jest zobaczenie, że ten rynek komiksowy w Polsce rozwija się tak mocno, że tych historii totalnie przedziwnych, gatunkowych jest cała masa, żeby no wspomnieć chociażby Wydział 7, prawda, który był też dla mnie naprawdę fantastycznym odkryciem mm -hmm. i takim pokazaniem, że my Polacy też potrafimy w rzeczy gatunkowe, mieszające różne światy, nastroje i tak dalej, więc jakby doceniam tutaj wielonarodowość Torgala jako, jako tworu kulturowego i chciałabym, żeby to był taki wyznacznik dla polskich twórców, żeby właśnie nie bać się pójścia w tą stronę, chociaż tak jak mówię, no raczej jesteśmy już w takim etapie, że zarówno polscy twórcy, jak i, znaczy przede wszystkim polscy twórcy już, już się tak nie, nie boją i chciałabym wierzyć, że Torgal też się do tego przyczynił. W każdym razie na pewno to było dla mnie fajne zobaczenie, że Polak maczał mhm. palce w czymś, co było dla mnie, no tak czymś Szalenie istotnym, tym bardziej, że tak jak powiedziałam na początku, rysunki Torgala były dla mnie chyba 70% całej radochy, bo były no szalenie ekspresyjne. Pamiętam, wiesz, te wszystkie miny Torgala od zarówno jakiegoś zadziwienia, czy tych takich poważnych, męskich y, rysów twarzy zadumanych, y, czy w ogóle same rysunki y, tego świata, tych przestrzeni. No, dlatego mam taki ogromny sentyment do tych y, zimowych krajobrazów. I Władca gór no, jest dla mnie komiksem, który bardzo dobrze wspominam w dużej mierze. Właśnie jest za sprawą tych... Y, tych zimowych scenerii, zresztą to już zdradzony czarodziejce jest widoczne. Tak, tak, tak. tak. Więc, więc tak, więc rysunki były dla mnie bardzo ważne i cieszę się, że odpowiadam za nie. Polak. Mm -hmm. A powiedz mi, ty czytałaś coś poza Turgalem, jeżeli chodzi o pana Jean Van Hama oraz Grzegorza Rosińskiego, bo to są twórcy, którzy są bardzo znani na polskim rynku. To oczy oczywiście. Tak. E, mamy chociażby, nie wiem, skargę utraconych ziem, mamy mamy Jansa, mamy serię 13, historia bez bohatera Jean Van Hama. To jest wszystko właśnie taki europejski komiks przygodowy, gdzie zarówno strona. Mm, scenariuszowa, jak i właśnie rysunkowa jest na bardzo dużym poziomie, a sam powiedzmy Grzegorz Rosiński, to on po prostu fantazy to rysował praktycznie non stop, tak, więc czy coś oprócz Torgala ciebie ciekawiło? Próbowałaś coś szukać z innych serii? Wiesz co, miałam okazję tylko przeczytać Schninkela również za sprawą taty, także dziękuję Taty po raz kolejny, <grym> ponieważ miał też, nie wiem czy jeden zaszyt, chyba mhm. jeden za. W każdym razie no, to też były światy, które były dla mnie czymś takim zaskakującym w tak młodym wieku, czymś nowym, czymś co było, po raz kolejny powtórzę, wyznacznikiem, by czegoś podobnego poszukiwać dalej, więc y, trochę tak chłonęłam przez osmozę te komiksy niż jakoś świad świadomie ich poszukiwałam. Więc powiem Ci, że w ostatnich latach czuję się trochę jak takie dziecko, nie? Wracając w sensie nie gdzieś tam infantylizowania komiksów, tylko w takim sensie mhm. odkrywania tych fascynujących historii na nowo z taką ciekawością tych światów, jaka towarzyszyła mi właśnie przy tych pierwszych czytaniach Torgala, czy innych tam tomów, które, które gdzieś tam tata miał na półce. Więc, więc tak, to był chyba tylko Szninkiel z tego, co pamiętam. Mhm. Ale fakt faktem nazwisko, szczególnie, że na Van Hama. Gdzieś tam mi się przewijało nawet w przypadku poruszania się po jakichś tam księgarniach, bibliotekach. Więc, więc gdzieś, gdzieś tam wiedziałam, że ktoś taki jest. Nie wiem, strasznie to brzmi głupio, że taka osoba jak ja zabiera się zagadanie o komiksach. Ale to też było dla mnie trochę takie marzenie, żeby w ten mhm. świat zagłębić się trochę bardziej. Dlatego no, mam nadzieję, że, że również ten nasz cykl temu posłuży, żeby też trochę te komiksy odbierać inaczej, głębiej, w jakikolwiek inny sposób. Dlatego mm, bardzo proszę o wyrozumiałość słuchaczy <grym> pierwszego odcinka. Ja, powiem Ci, że ja Ci szalenie zazdroszczę. Jak sobie wyobrażę, że masz tyle niesamowitych historii jeszcze przed sobą, że możesz po prostu mm, brać właściwie wszystko z półki i, i odkrywać to na nowo i poznawać te historie od podszewki nie wiedząc co będzie dalej to ja bardzo chciałbym, ja chciałbym się przejeść w czasie tak, i, i, i móc na nowo, to ja przerażę się naprawdę tak czytać pierwszy <laughs> raz Trugala, chociażby czy Skargę utraconych ziem dla mnie o, wow. no, coś wspaniałego by było a właśnie, a jaki jest twój ulubiony tom? bo ja tutaj się podzieliłam a, a nie powiedziałeś ty jaki jest twój ulubiony tom <laughs> może w końcu dojdziemy do tej zdradzonej czarodziejki <laughs> a wiesz, wiesz, że zdradzona czarodziejka jest jednym z moich ulubionych tomów o, proszę. oczywiście, Alino, ale no tak, że ucznicy oczywiście. Czarna Galera też pamiętam, że była dla też mnie fascynująca ze względu na tego Lamparta na okładce. Ja, wiesz, kociara od najmłodszych lat. Ja bardzo lubię historie, gdzie, gdzie są rozpisywane na kilka tomów. Gdzie ten świat, gdzie ta historia się ciągnie i ten świat możemy jeszcze dokładniej, jeszcze dogłębniej poznać i i mam troszeczkę w ogóle, do tego jeszcze dojdziemy, ale mam troszeczkę żal do zdradzonej czarodziejki, znaczy żal, takie zastrzeżenie delikatne, że to jest taka pierwsza historia na wprowadzenie i tam była strasznie szybko biegnie do przodu, że tam cały czas coś się dzieje tak. na tych planszach. Zdecydowanie wolę tomy takie bardziej spokojniejsze, kiedy mamy szansę w ogóle towarzyszyć bohaterowi, nawet w takiej jego powiedzmy prostej przechadzce po, po górach, czy po jakichś terenach, kiedy mamy plansze właśnie pokazujące krajobraz. Dla mnie to jest zawsze coś mm -hmm. fantastycznego, bo te rysunki akurat, pejzaży to są mm -hmm. niesamowite w, to, w Torgalu, więc... Powiedziałbym, że dużo takich, takich ulubionych jest. Pewnie zależy troszeczkę od mojego nastroju, bo jak szukam jakiegoś właśnie horroru, to jednak wracam do Alinoa, jak szukam bardziej przygodowej, no to do uczników, etc. Tak. Ja sobie właśnie jakoś w ten sposób to wszystko układam. Tak? To ostatnie wydanie z Hush mam nadzieję, że dobrze wymawiam, mhm. było też fajne pod tym względem, że do każdego tomu była właśnie dołączona jakaś taka dedykowana plansza. grafika, mhm. plansza, co też podkreślało, znaczenie tych rysunków dla całych jak bardzo mocno. One wpływają na to, że Torgala odbieramy tak, a nie inaczej. I w niektórych numerach te plansze były no po prostu absolutnie zjawiskowe. Niektóre z nich mam ochotę wprawić i powiesić na ścianie, <śmiech> bo są nie tylko piękne, ale też straszne, mają fajną głębię i, i po prostu się bardzo miło na nie patrzy. Jeżeli chodzi o zdradzoną czarodziejkę, to rzeczywiście trochę tak w tym tomie jest, że on jest... Taki Takim typowym wprowadzeniem do większej historii, zarówno pod względem fabularnym, jak i zarysowania nam pewnych cech bohaterów, bo rzeczywiście jest sama fabuła dość taka skrótowa i szybka, tak jak powiedziałeś, ale fajnie służy temu, by przedstawić nam Torgala jako bohatera, którym będzie później, jego najważniejsze cechy charakteru, gdzieś umiejscowić go w naszej wyobraźni. I to jest na pewno coś, co sobie cenię w tym komiksie, ponieważ yy, mimo, że historia jest taka właśnie, a nie inna, to jednak Torgal od samego początku wybija się jako ktoś, za kim chce się podążać. Dosłownie i w przenośni. Więc w duecie no, z naszą przepiękną, czerwonowosą czarodziejką, yy, tworzą duet, który chciałoby się czytać i oglądać przez kolejne, kolejne tomy, prawda? Więc możliwe, że to jest takie typowe wprowadzenie, typowa rozbiegówka, ale mhm. rzeczywiście ma w sobie coś, co sprawia, że chce się sięgać po kolejne tomy, bo wiesz, często jest tak i to nie tylko w komiksach, w każdym tworze popkultury, że no te pierwsze nie wiem, sezony, mhm. odcinki, minuty czy, czy cokolwiek innego nie są na tyle intrygujące, żebyś chciał oglądać dalej, bądź czytać dalej. Natomiast tutaj mamy jakieś takie położone fundamenty, które bardzo dużo nam mówią o tym, w jakim świecie będziemy się poruszać, ale z drugiej strony no, nie odkrywają wszystkich kart, no bo z jednej strony mamy właśnie te wikińskie tematy, mamy czarodziejkę, mamy Torgala, no, ale mamy też takie wiesz, typowo horrorowe fragmenty, jak nasz po prostu... Olbrzym i, i Karzeł, którzy są przepięknie, przepięknie narysowani. Z jednej strony przepięknie, a z drugiej strony ten rys horrorowy bardzo mocno jest w nich widoczny, więc no cała mieszanina tematów, nastrojów, która no rzutuje potem na całokształt kolejnych tomów i na to, jak będą na nas oddziaływać. Dobra, po kolei. Postaram się trochę nawiązać tego, co powiedziałaś. 40 minut później? <laughs> tak, 40 minut później, dokładnie. Rzeczywiście zdradzona czarodziejka jest wprowadzeniem. Tak? Tutaj to te tempo akcji jest zabójcze. Ja Tam się po prostu skacze od jednej sceny do drugiej i właściwie na każdej planszy dostajemy jakąś informację. Coś nam zostaje jakby powiedziane w jakim świecie jesteśmy, jak ten świat będzie wyglądał, jakie panują w nim zasady, etc. I tak sobie myślę, że jak ten komiks się ukazywał, no, szczególnie w Polsce, tak mamy 78 rok, dociera do nas taki komiks, to myślę, że to o czym wspomniałaś, to, że ten komiks był przygodowy, ale on zawierał tak bardzo mocno dużo wrzutek z tych wierzeń skandynawskich, nordyckich, to myślę sobie, że to musiało być naprawdę coś, coś niesamowitego, tak? Zwłaszcza jeżeli ktoś takimi rzeczami się interesował. Pamiętajmy, że nie było wówczas internetu. Podejrzewam, że jeżeli pojawiały się jakieś publikacje na ten temat, to jednak one były dostępne w większych miastach czy ewentualnie na jakichś studiach etc. Natomiast nie były one nie wiem, powszechnie dostępne. A tutaj mamy komiks, gdzie na dzień dobry właściwie każda plansza o czymś nam mówi właśnie o jakichś związkach z wierzeniami nordyckimi, bo mamy przecież i motora pojawia się i nawiązanie do Dyna, do Lokiego, Poza tym, oprócz takich nazw własnych, pojawiają się miejsca, czy też ważne kulturowo, czy, czy po prostu religijnie, jak nie wiem, pierścienie ofiarne, tak, gdzie można zastanawiać się, co to było, czy to było, na czym polegało to miejsce, tak, czy to było miejsce, gdzie składano bogom ofiary, etc. Pojawiają się nawiązania chociażby właśnie do lodowego królestwa. W Halu, gdzie włada córka Lokiego, więc to jest na pewno, to było coś na pewno takiego szelenia ciekawego, tak przynajmniej mi się wydaje, dla takiego czytelnika, który... Trochę też takie egzotyczne, prawda? Tak, dokładnie. To było coś, co nie było czymś Totalnie znany dla, dla każdego, tak? to było coś no, niedostępnego w Polsce, tak sobie myślę, że tak powszechnie y, mocno niedostępnego. Ja w ogóle pamiętam, że jak nawet to, to nie musiało być lata 70., tak? to y, nawet jak ja czytałem, y, właśnie już w XXI wieku, gdzieś na początku, to pamiętam, że nawet wtedy, kiedy dostawałem te nazwy, dla mnie to też było coś, coś, wow bo też wtedy internet raczkowo przynajmniej u mnie w domu, więc ja byłem cały czas zachwycony tak, tak, tak takimi, takimi wtrętami. Mm -hmm. No tak, bo to też jest coś, co tak jak już powiedziałam, sprawia, że twoja wyobraźnia po prostu szybuje w kosmiczne rejony, szczególnie w czasach, kiedy takich treści nie było zbyt wiele, bądź były właśnie skupione albo na jakiejś superbohaterszczyźnie, albo takiej poważnej fantastyce, mm -hmm. bo ja cały czas gdzieś tutaj w kontekście Torgala myślę o moim ojcu i, i pamiętam, że on z jednej strony miał w domu Torgala, a z drugiej strony chociażby książki Lema, czyli już taka fantastyka pełną gębą, mm -hmm. prawda, poważna. poważna, więc wydaje mi się, że fajne było to, że... Torgal łączył gdzieś te światy na zasadzie nie superbohaterszczyzny, chociaż Torgal trochę super superbohaterem jest, prawda? Też. Y ale wiesz, takiej mm -hmm. fantastyki podanej w taki właśnie lżej strawny sposób, no bo tutaj nie można powiedzieć lekko strawny, no bo jednak tutaj pewna wiedza na temat właśnie y wątków, do których Torgal nawiązuje, też pewnie sprawia, że te lektury są zupełnie inne. Ale jednak gdzieś był po środku, czyli nie był, nie był błahym komiksem, ale z drugiej strony też to tak takie cięższe, bardziej skomplikowane wątki podawał w ciekawy, angażujący sposób, stąd też no, taka y, żywotność tego komiksu, prawda? Sam powiedziałeś, że, że lubisz do niego wracać, ja zresztą też, więc, więc wydaje mi się, że to też trochę z tego wynika, że, że te światy są podane w taki sposób, że możemy je odkrywać za każdym razem trochę inaczej. Dlatego ja też y, się śmiałam, zbierając właśnie te zaszyty z haszet, mm -hmm. bo y, ojciec się mnie nieraz pytał, że no dlaczego, dlaczego nie czytasz, że te komiksy tylko leżą y, i tak dalej. A ja mu cały czas powtarzałam to czekam na wszystkie zeszyty, żeby móc to przeczytać jako całość. No bo rzeczywiście z Torgalem jest trochę tak, że szczególnie właśnie w tych, w tych wydaniach z były odnośniki, że część dalsza w tym, a w tym zeszycie, wyjaśnienie w tym, a w tym zeszycie. No to, to i, jednak trochę ci tak mózg rozwala, prawda? I, I stwierdziłam, że nie, dopiero jak będę miała wszystkie te zeszyty, które chciałam zebrać, to wtedy zagłębię się w całą tę historię po kolei. Dlatego też postanowienie. Tak, dlatego też chciałabym, żeby ten, żeby to nasze postanowienie w przebrnięciu przez całość trwało, trwało, trwało, chociażby nam miało zejść nie wiadomo ile czasu. No, ale rzeczywiście Torgal jest taką historią, która Myślę, że też zasługuje na taką celebrację większą, bardziej pogłębioną. Ja ze swojej strony obiecuję, że w kolejnych odcinkach nie będę tylko e, tą... notateczki. Tak jest. Nie będę tylko tą rozentuzjazmowaną czytelniczką, chociaż to oczywiście ale też. Ale też, <śmiech> oczywiście. Ja, no bo e, Torgal jest przede wszystkim frajdą, prawda? No już tutaj z tym w wzradzonej czarodziejce mamy coś, co e, strasznie mi się podobało, również w kolejnych zeszytach, czyli te wikińskie biesiady, jakieś uroczystości. Tutaj akurat w tym przypadku... Tak. I, I dosiadanie konia i, i oczywiście Torgal ze swoim sprytem, okazując wiesz, swoją jakąś tam wiedzę, władzę, waleczność. No to są motywy, które zawsze bardzo bardzo mi się w torgalu podobały. No i tutaj również warto docenić rysunki, no bo te światy mamy bardzo głębokie, czyli nie znam niestety komiksowej nomenklatury, żeby, która by wyjaśniła dokładnie to, co mi chodzi, więc opowiem to trochę naokoło. W każdym razie te rysunki nie są płaskie. W ten świat wnikasz. Jest trójwymiarowy i to naprawdę w połączeniu z tym, że ci bohaterowie są jacyś, sprawiało mi bardzo dużo radości teraz. A po drugie, sprawiało też, że te historie chciały się czytać dalej, czyli nie poprzestawając na pierwszym tomie, więc tak, zdradzona czarodziejka jest trochę takim Torgalem w pigułce, zarówno pod względem tego, o czym już powiedzieliśmy, jak i w ogóle typu bohaterów, którzy będą się przewijać w kolejnych tomach, więc wydaje mi się, że, że jeżeli nie czytaliście Torgala, to pierwszy tom powie wam bardzo dużo na temat tego, co Was później czeka i czy to będzie coś, co wam przypadnie do gustu, czy nie. Mhm. A powiedz mi jedną rzecz, bo wspomniałaś już tak na samym początku o zdradzonej czarodziejce, zaznaczając, że bardzo ci się podobała. Gdzieś wspomniałaś w naszych prywatnych rozmowach, że włosy zrobiły na tobie niesamowite <laughs> wrażenie, a powiedz mi w ogóle, jak, jak podobała Ci się ta postać i jak podobało Ci się zakończenie, powiedzmy, tego tomu, który nie jest też zakończeniem całej historii zdradzonej czarodziejki. Nie czułeś, że na ten moment, kiedy tom dobiegł pierwszy końca, że to zakończenie było takie trochę zbyt, nie wiem, melodramatyczne? Ja, ja nie miałem nigdy z tym problemu, bo zawsze wydawało mi się, że ono właśnie powinno być takie mocno poetyckie, takie, że jest to właściwa Potężna historia fantazy, właśnie w której ta piękna czarodziejka. Gdzieś tam po latach upokorzeń w końcu powraca i chce dokonać zemsty. Natomiast tak z dzisiejszej perspektywy, no bo to wszystko mogło się fajnie sprzedawać właśnie na przyłomie lat 70. i 80. Natomiast z dzisiejszej perspektywy, nie uważasz, że ta historia trąci troszeczkę myszką, czy może wręcz przeciwnie, że jest w niej coś takiego ponadczasowego? Wiesz co? Nie wiem, czy użyłabym, że trąci myszką, bo to jest po prostu bardzo klasyczna historia, więc. To chyba zależy bardziej od tego, czy my kupujemy taką formę, bardzo taką po tak, że, że, że tak powiem, że rozwija się od punktu A do punktu Z dokładnie tak, jak się tego spodziewamy. Więc to jest taka klasyczna opowieść zranionej kobiety, która chce się mścić. I rzeczywiście w tym tomie ona się trochę urywa w takim momencie, sam, sam finał bym powiedziała jest melodramatyczny, mm -hmm. bo o, ta historia się urywa w takim momencie, że no Torgal ze swoją ukochaną ponownie się spotkali, a nasza czarodziejka no poprzysięga zemstę, że Torgalu jeszcze oddasz mi 11 <śmiech> miesięcy swojego życia. Więc to jest rzeczywiście coś, co jakby rozumiem sam Koncept tego, że mamy dostać kontynuację. Tylko być może chciałabym, aby ta kontynuacja, aby to poczucie kontynuacji wypadło w trochę innym miejscu, no bo tutaj mamy właśnie przez kilkanaście plansz bohaterkę bardzo charakterną, która rządzi tym torgalem jak chce, prawda? Wymusza na nim niejako posłuszeństwo w zamian za uratowanie życia. Potem wobec Gandalfa Szalonego też jest bardzo cwana, bardzo przebiegła, stawia na swoim. Natomiast ten finał, no dostajemy trochę taki powiedziałabym rozmiękczony, chociaż wiadomo, na takiej bazie mitologii czy, czy, czy w ogóle jakiejś takie metaforyki, no to jest na pewno coś widowiskowego, no bo tutaj dostajemy na końcu lodowy drakar, prawda który też jest no, przepięknie namalowany, więc to wszystko jest ładne, ogląda się to fajnie, ale nie ma jakiegoś takiego ciężaru, który sprawiałby, że ta historia dostała taką kropkę nad i, więc gdyby nie to, że... Torgal jest czymś ważnym dla mnie. Pewnie nie byłoby to dla mnie na tyle ciekawe, żeby może chcieć od razu sięgnąć po drugi tom. Yy, raczej bym pewnie takie miała poczucie, że a, kiedyś tam przeczytam, prawda? Yy, więc więc no, gdzieś mi się to nie zgrywa z całością historii, ale sama bohaterka no, na pewno jest postacią fascynującą no, i jest też taką postacią, wydaje mi się, typową, yy, jeżeli chodzi o kobiety w tym uniwersum, które zawsze są takie bardzo piękne, bardzo kobiece. Zresztą yy, jakby, nie wiem jak to fachowo, nazwać w komiksowym języku. Druga część tego tomu też jest poświęcona takim właśnie kobietom, więc to są takie typowe cechy charakteru. Ale nigdy to nie było dla mnie coś, co byłoby ciężkie do przejścia czy niestrawne, ponieważ zawsze miałam takie wrażenie, że ta uroda nie jest czymś, co definiuje te bohaterki. One zawsze były piękne, ale były też silne, miały taką, czy, taką a nie inną władzę i to było coś, co sprawiało, że one miały władzę nad własnymi historiami i sprawiało też, że nie były tylko dodatkami do tych do historii, więc, y, więc to jest też coś typowego dla Torgala i co, co też było dla mnie bardzo ważne jako młodej dziewczyny, nie? Że, że czytałam historię, która miała bardzo fajne bohaterki, które pokazywały, że, że kobiety można. też mogą być mm -hmm. silne. tak, tak, e, Wiadomo, to jest takie bardzo, bardzo powiedziałabym właśnie melodramatyczne, to co teraz mówię, ale, ale fajne, tym bardziej, że te bohaterki często też są właśnie takie dowcipne, zawadiackie, charakterne, no bo tutaj w tym zaszycie piękne jest to, jak właśnie nasza Sylwia, czerwonowosa czarodziejka, no przekonuje Torgala, który na początku pokazuje tą swoją dumę, że on przecież nie będzie na jej posyłki, a nasza czardziejka udowadnia, że bez tego no po prostu zginie, więc, więc stawia na swoim. I, i, i to, to jest właśnie takie też istotne dla kolejnych historii i czegoś, co w ogóle buduje ten świat. No bo tutaj mamy ważnego Torgala i jego najbliższych, ale też właśnie takie epizodyczne bohaterki, które pojawiają się w konkretnych tomach i, i wpływają na to, że ten świat wygląda tak, a nie inaczej. Zgadam się ze wszystkim, co powiedziałaś. Od siebie tylko dodam, że dla mnie przez wiele lat w ogóle to Silva była tą bohaterką najistotniejszą w tym albumie. Zresztą sama okładka troszeczkę nam już to sugeruje, że ona będzie miała bardzo dużo do powiedzenia. I tak wracając coraz do tej historii, coraz częściej dochodzę do wniosku, że Torgal jest tam troszeczkę takim dodatkiem, że nie skupiamy się za bardzo na tym bohaterze, tylko właśnie na tej zdradzonej czarodziejce, że to ona trzyma tą jakby fabułę w ryzach i, i właśnie jest taką obdarzoną bohaterką największą charyzmą, tak? To, że to jest to postać taka pierwszoplanowa, natomiast Torgala dopiero poznajemy. On dopiero mm, powiedzmy pokazuje jakie są jego cechy charakteru, jakim jest wspaniałym Sumiennym, działającym moralnie, tak bohaterem, który i niezłomnym, który niczego się właściwie nie lęka, mm -hmm. podejmuje od razu wyzwanie, właściwie, żeby tylko wrócić do swojej ukochanej Arycji, więc. On był, tak? Ale dla mnie to właśnie Silva była na pierwszym miejscu. Zresztą ona jest fantastycznie narysowana. Ja mógłbym patrzeć na nią cały czas. Tak. Raz, że mam... Uwaga, teraz zdradzę tutaj taką nieciekawą ciekawostkę, że ja mam słabość do, do, do takiego koloru włosów, jak je, do takich ruchów. Kto nie ma? Kto nie ma, Sylwko? <laughs> więc, więc ja bardzo lubię właśnie z tego powodu również ten tom. Poza tym rysunki, tak? To, że one, one też są jakby różne w tym tomie. To, to jest, mam wrażenie, że tutaj dochodziło do pewnego eksperymentu, bo z jednej strony ty wspomniałaś, że Torgler robi tutaj różne śmieszne miny, tak, że często są one takie przesadne, mhm. zdziwienie na twarzach bohaterów i to jest coś, co Późniejszych tomach chyba nie pojawia się już tak często. Natomiast tutaj mi nawet troszeczkę przeszkadzało, tak, że mam wrażenie, że to właśnie takie wybołszone oczy jakieś tam rozdziawione usta że tutaj ta mimika, taka bardzo mocno przerysowana, no, bardziej mi się kojarzy z czymś, z takimi historiami bardziej humorystycznymi, na przykład e, nie wiem, od René Gostinego czy Alberta Uderco, tak? Od Asterixa, że tutaj e, w tą tak. stronę mm, to, to powinno iść, taką bardziej, bardziej humorystyczną, natomiast wszystkie te pozostałe plansze, chociażby te pejzaże czy Skupienie się na twarzach bohaterów, kiedy emocje tymi bohaterami targają, no tutaj zdecydowanie to lepiej wypada, więc faktycznie ta zdradzona czarodziejka jest takim torgalem w pigułce. Co do zakończenia, zgadzam się, że ono może wydawać się troszeczkę niesatysfakcjonujące. Z racji tego, że właściwie nie wiemy, co dalej. Także bohaterka, która trzymała tą historię, właśnie powiedziałbym, i pchała ją do przodu, nagle schodzi z planszy właściwie bez żadnego słowa wyjaśnienia, więc, więc tutaj. Zdecydowanie mogłoby to inaczej zostać e, rozegrane. Tak, tym bardziej, że ten finał sprawia wrażenie pewnego domknięcia, prawda? Tak. Że, że tak naprawdę co kolejny tom może nam przynieść nowego, a tymczasem no, kolejny tom ma być niejako kontynuacją tego, co dostajemy tutaj, więc no tak, te rejestry emocjonalne są, tak powiedziałabym, nie do końca dobrze rozłożone, no ale sama Sylwia, nasza zrodzona czarodziejka jest przepotężna, jest totalną bada suwo, bo nie dość, że ma te przepiękne, czerwone włosy, to ma jeszcze taką oparę paskę piracką na oku, tak, no i porusza tylko... się z Rany, przy pięknym wilkiem, no po Świetnie prostu wylisowane. jest cudowną bohaterką, tak, tak, cudowną bohaterką, więc mimo jakiejś tam niedoskonałości, no, pierwszy tom, to jednak, no, zapada. Ale już Ci oddaję głos, bo weszłam Nie, Ci słowa. Ja, powiem tak, że ja chyba już ze wszystkiego się wypstrykałem, jeżeli chodzi o ten tom i wspomniałem o wszystkim, o czym chciałem wspomnieć. Myślę, że Torgal jest... No, czeka nas wspaniała przygoda, więc pewnie do niektórych wątków będziemy wracać i wracać, bo będzie na to czas, rozmawiając przy kolejnych tomach i pewnie będziemy skakali z jednej, z jednej historii do drugiej, więc myślę, że to wszystko dopiero przed nami, bo zakładam, że oczywiście wrócimy do świata Torgala. No kurczę, bardzo bym chciała i mam nadzieję, że ta przygoda będzie jeszcze trwała, więc nic tylko próbować, prawda? Dokładnie. Więc... Sami słyszycie, drogie słuchaczki i słuchacze. Martuś zapowiada, że wrócimy, więc wypatrujcie znaków i do usłyszenia w przyszłości. Cześć. Do usłyszenia, hej.